Tylko, od bezpośrednia Puszczę, zpośrednia ludzi Tylko to, tylko teraz Teraz i teraz i Teraz i to Matko. Kawałek, który przed chwilą słyszeliście, teraz i tu, poleciał w dzisiejszym odcinku w piątek rano, jak co piątek rano od 40 paru tygodni. Nie bez powodu, dlatego że dzisiaj ze mną jest e, zespół o tejże samej nazwie, czyli właśnie teraz i tu. Czyli zadamy sobie pytanie, co podstarzałe pancury robią w swoim wolnym czasie? No właśnie robimy to, co, co robimy. Gramy muzykę. Zamiast chodzić na siłownię. Pocimy się tutaj. A co złego jest, przepraszam, w siłowni? Yy, nie ma muzyki takiej, jak chcemy a musielibyśmy i ćwiczyć i grać a tak to sobie gramy i przy okazji się męczymy poza tym, przy, poza tym przyrządy są nie te no właśnie bo skomplikowane. wy Być mm, tak. gracie w zasadzie taką samą muzykę już od dobrych 20 lat jeden z naszych wspólnych znajomych zasugerował na niedawnym melanżu że teraz i tu to jest tak naprawdę taka fuzja z tego co zostało z zespołów Dzieci w Szoku i Fuck Duck". I w jakiś sposób kontynuujecie tradycję tamtych kapel. No tego się nie da uniknąć, z tego wyrośliśmy, więc cały czas w naszych żyłach płynie to sama krew. No właśnie, chyba nie wyrośliście, bo mimo tego, że śmierć panka została dawno odtrąbiona, to wy cały czas trzymacie się takiej stylistyki. Na tym się wychowali. Nie, nie gramy muzyki punkowej typowo, gramy to, co każdy czuje po prostu. Wiadomo, że jest to oparte na jakimś schemacie muzyki głośnej, ale nie powiedziałbym, że to jest typowy punk. Ktoś kiedyś powiedział, że to jest inteligentny punk się różni inteligentny punk od takiego zwykłego? Ten zwykły już umarł, a my jesteśmy, a my jesteśmy takie rozumie. zombie. Rozumiem więc, że to nie tyle inteligencja, co jakaś zdolność przetrwania w dzisiejszych czasach. Jak Nie, ja Myślę, że bardziej chodzi o sferę tekstową. W zwykłym panku się śpiewało, nie ma piwa kurwa macia. W panku inteligentnym śpiewa się o czymś więcej. No, nie, to, nie, to nie są teksty społeczne, tylko teksty a, takie no, o przeżyciach wewnętrznych. Coś bardziej tak tekstowo, w takim razie w klimatach może new romantic. No, można tak powiedzieć. Fantastycznie. Tym bardziej, że... Szczególnie onkologia przyszłości jest bardzo new tak. No Nie oszukujmy się, ty jako frontman obecnie, teraz i tu, a 20 lat temu dzieci w szoku, miałeś takie ciągoty bardziej w kierunku takich kapel jak De Cure, powiedzmy. No i to prawda? zostało właśnie. To jest cały czas mniej więcej ta sama poetyka. No to jest to, o czym mówiłem, że z pewnej muzyki się nie wyrasta. Po prostu ona cały czas gra gdzieś tam w duszy. Nie? No dobra, no ale co sprawia w takim razie, że 40-letnim chłopom zamiast w niedzielę iść do kościoła albo do supermarketu, albo leżeć, oglądać mecz w telewizji, chce się ruszać dupy przez pół miasta, żeby grać w jakiejś kotłowni muzykę tego typu? No wiesz, do kościoła można pójść wcześniej. Albo później. Albo później. Do supermarketu to ja się raczej rzadko udaję. A jeśli chodzi o oglądanie meczy w telewizji, to zawsze się jakiś mecz znajdzie, <głos> więc po próbie też można obejrzeć. <głos> Nie no, myślę, że, że to jest kwestia po prostu hobby zainteresowań. Jedni tak, zbierają tak. znaczki, inni bawią się żołnierzykami albo jeżdżą na kładach, a inni grają muzykę po garażach. Wiesz, no parę... Spraw... Sprawia nam to przyjemność i dlatego, wiesz, gramy, no. Każdy z nas zawsze chciał grać i... nie, nie staramy się wypłynąć gdzieś na szersze wody, nie jesteśmy zespołem promującym się gdzie, gdziekolwiek, w jakikolwiek sposób. Robimy to po prostu tylko i wyłącznie dla siebie, nie mamy z tego kasy. No właśnie, chciałem zapytać, bo te 20 lat temu wypromowanie się było rzeczą raczej trudną. Można było pojechać na przegląd kapel do Piaseczna i zagrać jako support dla kapeli U62 i w zasadzie na tym kończyły się możliwości kariery. Chociaż no tam różne inne też były. Natomiast w czasach, kiedy w zasadzie cały świat jest w zasięgu ręki można wrzucić się na MySpace, na Facebooka albo gdzieś indziej zaistnieć i nagle mieć wierną rzeszę fanów. Powiedzmy, rzeszę. Tak, tak, mniej więcej Rzesza, tak jak i moja Rzesza słuchaczy, nie myśleliście o tym, żeby gdzieś jednak wyjść poza jakiś taki zaklęty krąg znajomych z tą muzyką? Cały czas jest jakiś taki pomysł, krąży, żeby zagrać jakiś koncert, przynajmniej jeden tak wiecie. Wydaje nam się, że Rzesze to miał Adolf i zginął, prawda? <grym <grym nam Rzesza jest niepotrzebna, nam, nam wystarczy to, co robimy, po prostu robimy to dla siebie, jeśli komuś się to podoba, super, jeśli nie, no to może sobie wejść zawsze na inną stronę, prawda? No właśnie, w jaki sposób ludzie, gdyby chcieli na przykład po dzisiejszym odcinku, w którym mają okazję usłyszeć, że trzy kawałki posłuchać czegoś więcej, to w jaki sposób mogą was znaleźć? A to już ojciec dyrektor. Ojciec dyrektor to tam jest. Ale stronę, to no mamy na stronę, <grym> dzięki twojej uprzejmości, <grym> www.terasitu.pl Razem pisane teraz i tu. No i tam mamy, tam są teksty, są kawałki nasze, są zdjęcia powrzucane, na razie tak próbnie, bo trzeba to powybierać, trochę posegregować. Właśnie, żeby, żeby, żeby Freda z profilu tam nie umieścić. Zadbam o to. Przy, przyślę odpowiednie zdjęcia. Na Photoshopie a z mnie, a mówili, właśnie. że mm, właśnie taką pewną przypadłością, tak jakby chroniczną chorobą zawodową dla perkusistów jest nadmierna chudość. A tu ups A ty ja W tym przypadku to nie grozi, myślę. Tak jeszcze to, ja to, profil na MySpace. Profil na MySpace, e, profil na MySpace e też mamy, tylko nich cholery adresu w tej chwili nie, nie to pamiętam. tu zytusem profesora talenta odchudzili, także wszystko jest możliwe. No właśnie. Ale to zamieszczę na stronie naszej ten profil do MySpace'a, ale to się wszystko powtarza, także właściwie z tej jednej strony można wszelkie informacje i, i posłuchać i poczytać tam, co żeśmy wypłodzili. No właśnie, ale na tej stronie nie ma jakoś tak za specjalnie dużo materiału pracujecie nad... <tosujesz> <tosujesz> e, tak, to no pracujemy no pracujemy nad tym materiałem My posażyliśmy się właśnie w studio nagraniowe u kolegi perkusisty także materiał jest na bieżąco zgrywany, obrabiany masterowany i niedługo będzie umieszczony w pełni Chciałbym na stronie no właśnie chciałem się zapytać, czy należy spodziewać się jakiegoś takiego bardziej zmasowanego ataku z materiałem, którym można byłoby nazwać, no w dzisiejszych czasach to już troszeczkę to określenie być może odchodzi do lamusa, ale mianem płyty, powiedzmy albumu No coś myśli my, my myślimy o tym właśnie, zaczęliśmy próbować to nagrywać nagrywać, wiesz, no, no na komputer robimy to u Freda Fred sobie kupi gary elektroniczne, więc jest łatwo, cicho właśnie na słuchawkach można grać no i myślę, że za jakiś czas coś z tego będzie, tylko wiesz, no wszyscy mamy oprócz tego sprawy i zawodowe, i rodzinne i trochę czasu brakuje, żeby po prostu usiąść i to zrobić, no tym bardziej, że nigdy, mam przestać. <śmiech> tym bardziej, że żeśmy się nigdy w to nie bawili, więc kłopoty techniczne też mamy. No. Czy też? Z kartki, tak. Czekaj, coś mam ściągawkę. Czekaj, na drugą stronę. Tak, bo zacznę od początku. Set! Właśnie, bo tego typu hobby jednak jest w jakiś tam sposób mocno czasochłonne. Musicie spotkać się regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, te dwie godziny pobębnić, poszarpać za struny i generalnie poćwiczyć, bo to nie jest umiejętność, która tak jak jazda na rowerze nie znika. I żeby coś z siebie wydobyć, to trzeba jednak sporo roboty, nie? No, w pewnym sensie jest tak jak mówisz, ale z drugiej strony nazwa teraz i tu powstała między innymi dlatego, że spotykamy się właśnie teraz i tu, czyli jak wpadniemy na genialny pomysł, że gramy, no to po prostu gramy. Nie ma jakiegoś ciśnienia, że musimy grać co tydzień albo co dwa tygodnie albo co trzy, ponieważ nie jesteśmy zespołem komercyjnym, nie potrzebujemy szlifować talentu, bo, bo nie, jakoś nie wiążemy z tym żadnej mamy, przyszłości. Mamy, mamy, mamy, mamy Nasze wyrodzony. umiejętności są takie, jakie są. Zdajemy sobie sprawę z, z miejsca, w którym się znajdujemy i wydaje nam się, że po prostu cały czas robimy to dla siebie, nie? nie robimy tego po to, żeby nie wiem, mieć z tego kasę albo, albo jakieś inne profity. Robimy to dla przyjemności. Zatem tym trzeba w domu trochę też tego czasu sobie wykroić, żeby tam poćwiczyć, no. Czyli tak naprawdę muzyka w zasadzie e, tylko jako sposób wyrazu, sposób na spędzenie wolnego czasu? Tak, no bo właściwie to, żeśmy tak, no chłopaki to chyba, żeby od żon uciec na parę minut. Poczekaj, bo jest bardzo silny wiatr. Zagłuszyło wszystko, co powiedziałeś nie, nie, głupia sprawa bo stoimy teraz już na zewnątrz przed, pod studiem, chodźcie tu za rogiem będzie mniejszy wiatr, będzie może lepiej nie, no to nie jest to nie jest aż taki straszny teren, żeby tutaj w dostać nie, to sami Amerycy mieszkają czyli y, tak naprawdę muzyka jako sposób spędzania wolnego czasu jakieś takie odchamienie się po całym tygodniu pracy. Coś w tym stylu, no Fred chyba, Fred wpadł na pomysł tego, żebyśmy się w końcu zebrali, bo coś tam obejrzał sobie <grym> na DVD jakimś fajnym sprzęcie i palma mu odbiła. I tak wyszło, no. Patrzy, kiedyś pamiętam, żeby y, zagrać gdzieś salę prób, jeśli człowiek nie miał sprzętu, to po prostu była porażka. Teraz się okazało, że tego w Warszawie jest od groma, sal prób. No i tak akurat wpadło mi coś w oko. Podzwoniłem po chłopakach, no... Niektórzy akurat wtedy... Rosujemy. <gry> tak, i, i, i, tak i nie bardzo im się to spodobało, ale po pierwszej próbie już się okazało, że jednak pociągniemy, bo zabawa jest fajna i sprawia nam to przyjemność, jest super. No. Znaczy wydaje mi się, że przez wiele lat y, naszej znajomości, bo znamy się przecież już naprawdę ponad 20 lat, y, zawsze to gdzieś tam w nas się działo, zawsze były jakieś projekty związane z muzyką a to robiono na komputerze, a to grano normalnie na żywo na ognisku z jakimiś różnymi śmiesznymi akustycznymi instrumentami. Chryzantemy złociste. Też, prawda? Także, także wydaje mi się, że, że to nie był problem, żeby w pewnym momencie, w dzisiejszych czasach stwierdzić, że okej, okay, może gdzieś tam pogramy, prawda? Tylko to jest cały czas to, o czym, o czym mówiliśmy wcześniej. Nie mamy już po 18 lat, nie, nie jesteśmy studentami, musimy ten czas sobie jakoś gospodarować na to swoje hobby, więc wygląda to teraz tak jak wygląda spotykamy się wtedy tak kiedy na... mamy ochotę tak naprawdę, tak naprawdę ta, te dwie godziny, dwie godziny tygodniowo to jeśli byśmy chcieli się wziąć za granie jakichś koncertów takich nawet wiesz spontanicznych, sporadycznych czy coś to może być nawet mało na to trzeba, na to trzeba trochę więcej czasu poświęcić po prostu żeby, żeby się ten materiał wszystkim w głowie utrwalił żeby każdy wiedział co po kolei w kawałku idzie Dobrze, no ale przecież sami wszyscy pamiętamy z młodszych lat, że na koncertach tego typu tak naprawdę publiczność nie jest nawet do końca zainteresowana tym czy frontman pamięta dokładnie cały tekst, ważne żeby było ostre pierdolnięcie, żeby można było zrobić pogo pod sceną i żeby można było poszaleć i trochę przy tej muzyce gdzieś tam się oderwać od no, ale rzeczywistości ale kątem, słyszałeś w frontman się dzisiaj zdenerwował, bo w, w jednym z fajniejszych kawałków, co nam się zawsze dobrze grało i w którym on się akurat nigdy nie mylił, to dzisiaj się pomylił, więc yy, znaczy, wiesz, to wyszlifowanie tego materiału to bardziej dla nas jest niż, niż dla powiedzmy publiczności, bo jakbyśmy wyszli i się co chwilę gdzieś tam obskakiwali przy każdym kawałku, to chyba byśmy się po prostu też źle czuli po takim koncercie. No. Więc w, jeśli już coś mamy zagrać, no to wolimy się jakoś do tego też przygotować. No, pomyślimy. Czyli, no, myślę, że przede, się przede wszystkim z szacunku dla ludzi, którzy przyjdą, że należy im się, żeby zagrać. Ja tam szacunku. <laughs> żeby, Przynajmniej myślę o, o tych, którzy nas znają, naszych znajomych, przyjaciołach. No, jeśli mamy cokolwiek zagrać, to dobrze, żeby zagrać, to na tyle sprawnie, technicznie, żeby po prostu nikt nie wyszedł z tego koncertu i nie powiedział, o, rzeczywiście dinozaury reaktywowali zespół, a po prostu nawet dwóch nie potrafią złapać. Tym bardziej, że ta nasza muzyka nie jest jakoś wybitnie skomplikowana, prawda? No ja wiem. Ja. <laughs> <laughs> Dobra, słuchajcie, no czym, czym różni się granie teraz od grania w roku dziewięćdziesiątym, dziewięćdziesiątym pierwszym. Oprócz tej właśnie... chyba jest skrzęt dużo lepszy dostępny i za nie takie pieniądze jak kiedyś, zresztą kiedyś w ogóle go prawie nie było. No tak, bo porządna, e... porządna gitara wtedy to kosztowała jakieś horrendalne pieniądze. No. Mój pierwszy bas to była Luna Polska. To A się, ja do tej to, pory to się jeszcze nie grałem pół roku niczego. temu na własnej roboty gitarze i bardzo dobrze się spełniała. No ale czasy nastały takie. Żartujesz nastały, chyba, więc... żartujesz chyba. To nie była ni gitara, tylko diaksa. To była diaksa. To była diaksa i to z uszkodzonym silnikiem. Czy to nie jesteś trochę tak, że ty tu mówisz, że sprzęt jest bardziej dostępny być może, że jest bardziej osiągalny finansowo, no ale to też nie jest tak, że jesteście już chłopakami ze szkoły średniej, którzy muszą sprzedawać butelki po koncercie, żeby mieć na bilet autobus z Pioseczna do Konstancina i wrócić Ale... tak, tak na dobrą sprawę zmieniły się warunki również dla Was więcej rzeczy jest osiągalne no, więcej rzeczy osiągalne, ale ze sprzętem, to jak Fred mówił, że kiedyś znalezienie no, sali ze sprzętem, no to wiesz, no graniczyło z cudem. Było w Piasecznie, tam gdzie dzieci w szoku właśnie tam próbowali, to tam były warunki niezłe. Coś jeszcze chyba można było organizować w jakimś u nas domu kultury, ale to szło ciężko. A tak, to się w garażu grało na starym radio. Tak, a w garażu I albo, na u, albo, u mnie, albo w pokoju u mnie czy u Freda, więc... Yy, to też, a poza tym, no, no widziałeś, jest sala, jest wyposażona. Może to nie jest jakaś tam rewelacja, ale no, nam to w zupełności wystarcza. Jest. Grundig został zamieniony na laptopa? Na kamerę JVisa. <śpiewa> co, od razu taki double pack CD, dwie sztuki i do tego DVD. Nie, nie, nie bardzo, nie bardzo, bo kamera najczęściej stoi na podłodze, więc tylko nasze kostki tam widać. To ja wam, to ja wam pożyczę statyw, mam. mam statyw. Wydaje mi się, że pomijając już całe warunki techniczne, no bo wiadomo, że, że jest nam teraz dużo łatwiej zorganizować sobie granie niż kiedyś, no bo i, i, i stać nas na to, i sprzęt jest lepszy, i bardziej dostępne sale prób. Sale prób. Ale nawet to tak od strony muzycznej wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to tak naprawdę ciężko jest zaproponować jakąś ciekawą, nową muzykę, bo, bo trzeba naprawdę już mocno w tym siedzieć, mieć nie wiadomo jaki talent. Przede wszystkim jest multum tej najróżniejszej muzyki. No. Powielanie, powielanie muzyki na każdym kroku różnej, więc no, wydaje mi się, że też dlatego nie, nie staramy się gdzieś wy, wypłynąć nie wiadomo gdzie, bo mamy tego świadomość, że muzyka, którą robimy nie jest jakąś muzyką po prostu przebojową, która wedrze się gdzieś nie wiadomo gdzie, odkrywczą, prawda? Jest to muzyka, która się dziwna, z każdy coś tam od siebie y, stara się po prostu w tej muzyce wykorzystać, ale, ale mamy świadomość tego, że jest ona no, jakąś tam muzyką twórczą. Tyle, że po prostu my się w ten sposób realizujemy. Zawsze, ale to środowisko w tej chwili no, zawsze było hermetyczne, <grym> ale w tej chwili jest takie, wiesz, bardzo wybredne. Yy, I... Jakby, no nie wiem, no, no, nawet nie tyle, tyle śmieszne, nie, tyle, tak jak nie, tyle, nie tyle zaistnieć Starszymi, ludźmi, no, a, a, a, e, starszymi w ciągu, ludźmi, mów za siebie dobrze w ciągu, w, ciągu, w ciągu dnia pracy możesz nas spotkać w koszulach, krawatach i to może być śmieszne że to, to, No na przykład mnie no ciebie tak, nie? Można, można powiedzieć, że to śmiesznie wygląda jak człowiek śpiewający i buntujący się w weekend nagle w, e, mieli go system w tygodniu i mając tego świadomość ja wiem, że po prostu nie osiągnę nie wiadomo czego w muzyce, bo po prostu sam sobie, prawda? Śpiewam mu zupełnie czym to mi, innym. To nie jest tak, że rozwalasz system od środka? No, raczej nie. Nie jestem jest w Matrixie, raczej już, w czarnej dupie. To już minę, minęły czasy <grym> chyba rozwalania, wiesz, systemów <grym> i, i buntowania się dlatego, że no sam wiesz po sobie, no. Zresztą wydaje mi się, że jesteś, są politycy, a nie Jesteś, jesteś tak jak ty. No, robisz to, co robisz, masz swoje hobby, strasznie ich dużo, ale jakoś je ogarniasz. Ale masz przy, przy okazji masz rodzinę, którą się musisz opiekować, prawda? I, I to chyba, chyba, buntowanie, system, prawda? chyba buntowanie jakieś w tej chwili to już po prostu wysz, wyszło nam z głów. No bo po co? No? no dobrze, ale mówicie, że muzyka jest hermetyczna w pewien sposób, ale przecież istnieje scena HC są ludzie, którzy gdzieś cały czas chcą tego słuchać. Ja pamiętam, jak kilka lat temu no zawinęliśmy to się. No właśnie, myśmy się parę lat temu zawinęli na koncert KSU i pamiętam, że... Tam były takie trzy warstwy społeczne. Jak oni zrobili sobie przerwę w graniu przy barze, spotkali się ludzie dobiegający pięćdziesiątki w kamizelkach i w białych koszulach. My tacy wtedy po te 20, tam 25 czy 6 lat w flanych koszulach i dzieciaki ze szkoły średniej w ramoneskach, takie zatwardziałe panczury, upite do nieprzytomności. To się nic Jest nie zmieniło. To się nic nie zmieniło. To wystarczy się przejść na, na, na jakiś koncert. I tak to no, dobrym przykładem byliśmy w ubiegłym roku no Religion. I, i... Ciężko to wspominać. <śmiech> I to dokład... i to właśnie taki przekrój, taki przekrój był. był byli, byli ludzie troszeczkę od nas młodsi, którzy, którzy tego słuchali kiedyś. Była też Rzesza Dzieciarni, a byli ludzie też od nas starsi, którzy z wypiekami na twarzy tego bet religion słuchali. Ale niestety nie dał uniknąć się podsumowania takiego, że w momencie, kiedy człowiek 40-letni wpada do pogowni, to za chwilę prosi o tlen, prawda? Także <śmiech> ja cały czas dążę do tego, żeby powiedzieć, że nie bardzo nam zależy na tym, żeby pozyskiwać fanów nie wiadomo jakich dzieciaków i tak dalej, bo nie, nie o to nam chodzi, my to gramy po prostu dla siebie, realizujemy się w ten sposób, a jeśli się to komuś podoba, czy to będzie dzieciak, czy to będzie 80-letnia staruszka, spoko, nie ma problemu, może sobie wejść na stronę posłuchać, będzie nam przyjemnie, ale, ale nie szukamy w ogóle żadnych scen, nie szukamy żadnych subkultur, jesteśmy bardzo liberalni. Ale na pochwały jesteśmy łasi. <laughs> Uważam, że, że, że lata, które się przeżyło, nauczyły nas pewnych rzeczy i tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie da się po prostu zniszczyć systemu, nie da się z nim walczyć, bo on nas wcześniej czy później dopada po prostu. Czy to będzie system społeczny, czy jakiś kulturowy, czy jakiś inny, zawsze jakiś system, prawda? Nie da się tego zupełnie uniknąć w życiu, więc po co się buntować przeciwko temu, co i tak jest, prawda? Więc na zakończenie taki kawałek związany z nurtem, który znany jest z tego, że walczy przeciwko systemowi, czyli z nurtem reggae i tym akcentem pożegnamy się z zespołem tu i teraz z Konstancina Jeziorny. Dziękuję Wam bardzo. Salut, dzięki. Na razie.